Serdecznie witam was, drodzy członkowie, członkinie, drodzy rodacy, Żydzi Polacy. Puściłbym sobie tak bąka. Tak w zasadzie można by powiedzieć, że zaczyna się każdy odcinek człowieka, o którym dzisiaj będziemy mówić, czyli serdecznie witam na dzisiejszym plenum. Mam na imię Wincenty i będziemy dzisiaj rozmawiać o starych podcastach, Będziemy rozmawiać o starych, dobrych czasach. A w dzisiejszym odcinku, jeśli bąki, jeśli kupa, jeśli dupa i pierdzenie, to może być tylko jeden człowiek, jeden człowiek, który używa tych właśnie słów. Zatem Martin Lechowicz, dzisiejszy nasz gości. No i powiem wam tak, że co tu dużo mówić, co tu dużo towarzysze moi dużo mówić, Skoro o Martinie każdy wie to, co wie, znaczy się wie bardzo dużo. Martin medialną osobą jest niesamowicie. Martin, można by powiedzieć, pokuszę się o takie stwierdzenie, że zrobił dla naszej partii najwięcej, nie robiąc w zasadzie nic, poprzez swoje piosenki, poprzez swoje wydawane dźwięki, poprzez, jak już powiedziałem, pierdzenia, kupy, osikania i różne inne rzeczy zatem w dzisiejszym odcinku na dzisiejszym plenum będziemy rozmawiać o Martinie, o jego projektach o masie krytycznej kontestacji completely unprofessional o odwyku o innych rzeczach, zatem to wszystko na dzisiaj, to wszystko w dzisiejszym programie no i powiem wam, że nie będę za dużo mówił, polecimy staśmy, ale, ale posłuchajmy tego, jak to wszystko się u Martina zaczęło, czyli odcinek pierwszy 2005, bo wtedy, wtedy zaczęła się magia. Masa krytyczna, odcinek pierwszy... nagrywa się, nagrywa cześć jestem Martin a to jest mój podcast masa krytyczna nowy polski podcast to już chyba razem będzie z 7 albo z 8 polskich podcastów I od razu zanim cokolwiek sensownego zacznę mówić powiem co to jest podcast podcast to jest krzyżowanie blogu z radiem koniec definicji jeżeli kogoś interesuje dokładniej co to jest to niech sobie wejdzie na stronę www.podcast.pl albo na stronę www.podcasting.pl podcasting to się pisze przez C dla tych, którzy nie wiedzą może ktoś nie wiedzieć każdy ma prawo być idiotą okej okay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 ani jest skrępowany przez sponsorów, ani przez polityków, ani przez teściową. Przez nic zupełnie nie krępowany. Wolność, wolność, freedom, freedom. No i niestety w Polsce to jeszcze nie za bardzo działa, dlatego że, no co prawda, to wszystkie polskie podcasty w liczbie 7, 7... No nie zależą od żadnych sponsorów, ani stacji komercyjnych, ani pieniędzy, ani niczego. No ale problem polega na tym, że one są pierońsko-profesjonalne. Takie no, Widać, że ci, którzy to robią się starają. No. To chyba mają studio nagrań albo coś takiego, także profesjonalne podkłady, jingle, dżing mikrofony za jakieś astronomiczne sumy, miksery, kurde, normalnie szok. No, a ja myślę, że ja jestem pierwszym stuprocentowo amatorskim podcasto robem, który nie tylko że jest amatorem, ale się jest tego dumny i nie wstydzi się przyznać tego, że jestem amatorem. Kompletnie się nie znam na składaniu dźwięku, na radiu, nawet na radiowego głosu nie mam. Ale za to mam coś do powiedzenia w różnych sprawach. Przeważnie jakieś bzdury. Ale to są moje bzdury wypłodzone w moim własnym mózgu. I chciałem się tym podzielić ze światem. I tak, chciałem się podzielić ze światem tym na przykład, że różne rzeczy mnie denerwują. Każdego coś denerwuje w życiu. Ja mnie to denerwuje coraz bardziej.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 Jest ściskanie swoich jądr. Takich jej jak u mnie nie ma nigdzie. Podcast Masa Krytyczna. Www. Masa Krytyczna. Masa Krytyczna. Masa Krytyczna. Więc uważaj, co robisz, bo dzisiejsze ściśnięcie jądra może być nielegalne jutro. Tak. To był pierwszy odcinek masy krytycznej, to był czerwiec 2005 roku. Drodzy członkowie, drogie członkinie, wtedy stała się historia, powstała masa krytyczna. No i cóż, ciężko o Martinie mówić, bo tak wiele informacji jest, ale na stronie biblioteka.podcast.com.pl czyli w serwisie naszym jedynie słusznym partyjnym tak nazwanym dość ciekawie Republic Podcast. Mamy już, tak? Mamy pierwsze głosy już od hejterów. Nie lubią nazwy, chcą zostać także hejterami. Zatem projekt się przyjął. Zatem wszystko jest tak, jak oczekiw oczekiwaliśmy. Jest dużo negatywnych opinii, zatem jest sens tego, co robimy. Zatem zapraszamy jeszcze raz na stronę podcast.com.pl do serwisu Republic Podcast, gdzie znajdziecie także te odcinki Vincentygo, które właśnie dla Was nagrywam. No i też znajdziecie właśnie serwis w Biblioteka, gdzie w ludziach znajdziecie to, co teraz Wam przeczytam. Czyli Martin Lechowicz członek Rady Siedmiu Sędziwych, jedna z dwóch osób, oprócz pana, który nadaje podcast nie tylko dla orów, która wciąż regularnie nadaje. I choć jego masa krytyczna nie nadaje, to wciąż na fali Martin jest z nowymi projektami. Martin to jeden z nielicznych osób, które wpłynęły na, wypłynęły w zasadzie na falach polskiego podcastingu na głębokie wody zaistniał jako Bart, który swoimi piosenkami oraz teledyskami odbił świat konkurencyjnego YouTube'a. Martin zrobił, jak już powiedziałem, dla polskiego podcastingu najwięcej, nie robiąc w zasadzie nic. I choć w swoich piosenkach, teledyskach nie reklamował ani polskich serwisów podcastowych, ani poszczególnych projektów, to z biegiem czasu stał się dość mocno rozpoznowywalnym podcasterem. No, takim bardem grającym muzykiem i gdzieś tam właśnie ten swój własny podcasting przemyt, przemycał. Ale, jak już wspomniałem, Stał się bardziej znany jako bard, pieśniarz, piosenkarz, nawet można powiedzieć taki mm, kreatywny kreator i, i mm, performer, nawet by można powiedzieć. Niestety, niestety nie został sławny jako odcaster. no ale tak to było. Zatem Marcin nadaje od początku, czyli od e, chyba powiedziałem czerwca, ale nie jestem do końca przekonany. Mam wrażenie, że jest to e, albo maja, albo czerwiec, ale bardziej jestem przekonany do czerwca 2005 roku. Jego język, sposób przekazu jest dość kontrowersyjny. Martin mówi wprost, co myśli, używając często takiego typu pierdzących, fekalicznych i śmierdzących, dźwiękowych przeszkadzajek. Co mówiąc szczerze, na początku było ciekawe, na początku yy, bawiło i mnie, i pewnie wielu innych słuchaczy, ale niestety we wszystkich swoich projektach, o których wspomniałem, Masa Krytyczna upadła, ale ma inne projekty, które w zasadzie brzmią identycznie jak Masa Krytyczna. Może są lekko... Lekko inaczej sformułowane, ale ogólnie forma przekazu jest, jest zupełnie, zupełnie taka sama, nawet można powiedzieć kropka w kropce, taka jak masa krytyczna. I od początku 2005 roku, jak Marcin zaczął nagrywać, tak do teraz używa wszelkiego typu zagadnień związanych z sanepidem, czyli, czyli nie będę się powtarzał, ale wiecie dokładnie o czym mówię. Może to jest śmieszne, może to jest interesujące, ale myślę, że czas dorosnąć, czas powiedzieć coś konkretnego i nie do końca te rzeczy mogą być, mówię oczywiście za siebie, interesujące i zabawne. Choć dla ludzi, którzy mają może 14-18 lat, yy, dorastają i słyszą takie rzeczy w radio, bo to gdzieś tam właśnie Martin dużo rzeczy streaminguje, to myślę, może być wciąż ciekawe, ale dla nas, yy, członków partii, no nie możemy czasem sobie z tym poradzić i, i różnie z tym bywa. Ale wracajmy, wracajmy do Martina, czyli jesteśmy na etapie jego fekalicznych, twierdzących i dźwiękowych przeszkadzajek. Martin poprzez swój styl nadawania zyskał wielu naśladowców, czyli nowych podcasterów, którzy kopiowali jego manie mówienia, styl montażu oraz poruszane tematy. Oprócz masy krytycznej, completely unprofessional, Martin, to właśnie drugi jego projekt, w zasadzie można powiedzieć trzeci, bo zaczął z Hugą, kontestację w bodajże 2009 bodajże dziewiątym roku, czyli Completely Unprofessional. To był projekt, gdzie w 2009 roku, także w wakacje, Martin po prostu miał swój motorek, wziął plecak, wziął gitarę i pojechał w, w świat, w zasadzie w Polskę. Czyli to był Bart Tour 2009, dokładnie w sierpniu wziął motorek, założył nowy podcast, czyli właśnie Completely Unprofessional no i ruszył w trasę. I to było, to było wydarzenie, bo dużo ludzi patrzyło, co Martin robił, bo nie tylko było audio, ale było i także wideo. Nie było tego za dużo, ale, ale naprawdę pamiętam, te 4 lata temu prawie um, było to duże wydarzenie. Zatem. Oprócz masy krytycznej, kontestacji Completely Unprofessional, Martin prowadził także blog i podcast odwyk, czyli katolickie religijne pogadanki na tematy około ludzkie i około, można powiedzieć, nieludzkie, czyli boskie. Z biegiem lat Martin kontynuował swój projekt masa krytyczna, wakacyjnie wybywał w Polskie, jeżdżąc na motorze, czyli stworzył, jak już powiedziałem, projekt Completely Unprofessional, czyli taka tak. Masa krytyczna w Od początku współpracował z Hugo Głosińskim, tworząc pierwszy polski podcast, w zasadzie serwis podcastowy, czyli kontestacja. Były to, z tego co pamiętam, codzienne audycje godzinne o wszystkim, ale ogólnie o polityce. Taka masa krytyczna, ale długa. Taka. Jednego dnia nadawał Martin, drugiego dnia nadawał Hugo, czyli był poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Był to ciekawy projekt, bardzo lubiłem słuchać. Wszystko znajdziecie także w naszym archiwum. Martin czasem, e, pamiętam, przy użyciu, może nie, ale przy pomocy naszej partii e, wyprodukował chyba 6 płyt na sprzedaż z, z odcinkami kontestacji. I było to właśnie gdzieś tak 2009-10, bo tych odcinków było, było było, było, bardzo dużo, bo jak już wspomniałem, nadawali nawali codziennie. No i tak to wygląda. Martin Lechowicz, pisarz, publicysta, twórca piosenek, śpiewa i gadasz do mikrofonu, pisze, śpiewa, filmuje, a przede wszystkim wymyśla, specjalizuje się w rozrywce. Jego felietony czytało kilkaset tysięcy ludzi, piosenek słuchało kilka milionów, co pokazuje jak bardzo ludzie się nudzą. Właśnie taki tekst znalazłem gdzieś w sieci. No i troszeczkę yy, jest to racja, bo Martin trafia w niszę, trafia... Yy... Potrzeby takiego, można by powiedzieć, czasem pospólstwa, ale mówi, mówi ciekawie, mówi interesująco, mówi do rzeczy i mówi prawdę. Mówi naprawdę, naprawdę to nie co ludzie chcą usłyszeć, ale myślę, że to co ludzie myślą, bo Martin jest opiniotwórczy, Martin jest ciekawy. Martin ma co do powiedzenia, aczkolwiek nie zawsze, jak już Wam powiedziałem, forma tego mi odpowiada, ale pomimo osobistych wycieczek, Lubię go, cenię go, doceniam, szanuję i słucham go w zasadzie wszystko, co Martin robi, słucha, słucham, bo, bo lubię go słuchać. Mam takie zastawki, klapki, filtr założony na te jego wszystkie fekaliczne i senepidowe sprawy, ale, ale lubię go słuchać, jest ciekawy. Ale mówiąc szczerze, jakiś czas temu odkryłem agenta Tomasza. To jest też taki nasz nowy członek partii i to jest jakby wyższy poziom tego, co mówi Martin. Martin, tak? Bardziej e, przemyślanie, ciekawie i z angielska można by użyć takie słowa sophisticated. E, a Martin jest, e, jak już wspomniałem, troszeczkę taki e, dla wszystkich, ale nie dla każdego, bo, bo niestety wyższe wyższe strefy inteligencji y, może nie trafiać w jego, jego gadanie, zatem, zatem absolutnie nie obrażam go, nie obrażam nikogo, ale mam wrażenie, że Martin właśnie na takim poziomie y, średniej szkoły y, się kończy i, i tak to wygląda, ale to jest tylko moje zdanie, moje zdanie wincentowe, więc y, spotkaliśmy się z Martinem osobiście, kiedyś na jakimś plenum rozmawialiśmy, co zresztą usłyszycie w dalszej części dzisiejszego podcastu, bo dzisiaj po mojej właśnie ponad dziesięciolekkominutowej minutowej um... Radzie Już będziemy lecieć staćmy czyli będzie jeden odcinek o Martinie całkowicie i potem nasze takie e, cmentarne spotkania, więc dzisiaj myślę dwie godziny spokojnie wszystko dla Was e, będzie. Zatem kończę jeszcze życiorysem Martina, który także znalazłem w internecie, czyli Martin urodził się w Krakowie w czasach PRL-u, dzieciństwo spędził na czytaniu książek przygodowych, jedzeniu lodów bambino, obserwowaniu kolejek o kawę i kopiowaniu gier na ZX spektrum z kasety na kasetę. W początkowej fazie ży życia idiota tak to jest? Tak, Tak, to znalazłem w internecie. W początkowej fazie życia idiota później zrezygnował z edukacji w państwowych szkołach i poważnie ograniczył oglądanie telewizji. Nieuleczalny programista, z zamiłowania wymyślać i pisarz. I pisarz. Bardzo lubi ludzi, nawet takich, których, z których się śmieje. Z przekonania libertarianin, minarchista oraz chrześcijanin w biblijnie fundamentalistyczny. Ale mi to łatwo wyszło. Pierwsze oznacza... Dążenie do tego, że państwo się od ludzi odpieprzyło, a drugie, żeby to samo zrobił kościół. Z urodzenia szlachcic polski herbu gryf, później baron silandii. Y, podobno jest Żydem i homofobem co jedno nie wyklucza drugiego, zatem takie właśnie rozprawki znalazłem u Martinie w internecie, wszystko także znajdziecie na naszej stronie biblioteka.podcast.com.pl wiem, że troszkę adres długi, ale mamy wszystko uporządkowane w naszym serwisie więc wszystko musi być jak w niemieckim czołgu, jak w czołgu u Barmana niemieckim, bo on właśnie też czołgami jeździ, pozdrawiamy go tutaj serdecznie, no i pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas na dzisiejszym plenum. Zatem do roboty do roboty jeszcze Martin powie coś od siebie, a potem polecimy już z tym, co mamy nagrane na taśmie. Zatem dziękuję Wam na dzis za dzisiejszy odcinek. Na następny zapraszamy jak zwykle we wtorek i będziemy mówić o samych ważnych, starych pojazdach. To tyle. Dziękuję i do usłyszenia. To masa krytyczna o Atlantydzie. Tak, bo ja, jako jedyny podcaster w Polsce, mam na dupie Atlantydę. I właśnie ją zatopiłem. <śmiech> po Atlantydzie już cała cywilizacja. Bur, bur, bur, bur, bur, bur. Zatapianie cywilizacji tylko w podcaście Masa Krytyczna. WWW masa krytyczna, masa krytyczna, masa krytyczna. Masa krytyczna. Poza tym dupami Mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla porów. Dziękuję za uwagę. Do jedzenia. Polecam się na przyszłość. mg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 Masa krytyczna odcinek 6 Masa krytyczna odcinek siódmy Masa krytyczna odcinek ósmy Masa krytyczna odcinek dziesiąty Halo, halo Masa krytyczna odcinek jedenasty Masa krytyczna odcinek 12 Masa Krytyczna odcinek 13 Masa Krytyczna odcinek 15 Masa Krytyczna osiemnasty odcinek. Masa Krytyczna odcinek 21 pierwszy. muzyczkę muzyczka, da, da, da, da, da. Critical Mass, chapter 33. Masa Krytyczna odcinek numer... 5. Masa krytyczna ekologiczna. Masa krytyczna nie gejowa. Nie gejowa. Nie. Masa krytyczna koncertowa. Masa krytyczna. Odcinek jakiś tak. Masa krytyczna Polska, Austria. Go, go, go, go. Dzisiaj masa krytyczna z Knajpy. Jesteśmy w Tower. The Tower. Pod ziemią. Tower jest podziemia. No, dzisiaj z nami dwóch aż podcasterów krakowskich z nurtu podcastów ubogich, tak zwanych. Było ostatnie spotkanie podcasterów w Amsterdamie. Podcasterzy z Irlandii, z Niemiec, z Holandii, że przyjechali tak się spotkać do Amsterdamu. Brawo, super. Postanowiliśmy nie być gorsi i zrobić spotkanie na wysokim szczeblu w Tower w Podziemiach w Krakowie. Mówię ja, Martin. Hugo. To jeszcze jakie podcasty? Martin masa Krytyczna. A Hugo kwa, wolnym rynkiem. Świeku gubi mało profesjonalny podcast Gubiego. I tak, właśnie gubi. Siedzą z nami jest dwóch bardzo ponurych jego mości. Master z martwych, wstających. Experiment 8. No to jeszcze raz zacznijmy. No, to zaczniemy. A tak koniec tych pierdół. Masa krytyczna. Odcinek jakiś tam. Hej, hello.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 I w końcu osiąga takąś jakąś masę krytyczną, po przekroczeniu której następuje reakcja łańcuchowa, która się tam różnie objawia. W tym akurat wypadku objawiła się tym, że postanowiłem nagrać sobie taki podcast, stworzyć, nagrywać, nagrywać, cykliczna audycja, w którym będę tak, po pierwsze, będę mówił o tym, co mi się nie podoba, w Polsce jako całości. E, o, słuchawki przestały działać. na jakim ja sprzęcie pracuję. Przerwa, przerwa. O jest już. <śpiewanie> Moja piosenka jest prosta banalnie, ma prymitywne słowa i muzykę. Ja będąc za ten stan odpowiedzialny, niniejszym składam tę samokrytykę. Rymy są kiepskie, zasób słów ubogi, styl bez wyrazu, forma nieciekawa. Treść wartościowa jak błoto na drodze I oryginalna jak na łące trawa Dalej przepraszam, że nie mam dystansu Że zbyt poważny obraz tu maluję Że nie odróżniam osoby od słów jej Że się z tą treścią identyfikuję Z żalem donoszę, że się jej nie wyprę Kiedy mnie honią, kiedyś zapytają i że mam dystans, ale do poetów Co błądzą w chmurach, nawiedzoną zgrają Potępiam siebie, że bywam jak oni Kiedy się staram znosić coraz wyżej Kiedy dbam o to, żeby tekst był dobry Zamiast dbać o to, żeby był prawdziwy Jest karygodne to, że tutaj śpiewam Nie jestem poetą ani muzykiem, więc całej duszy ostro się potępiam za to, że składam te samokryty. Co jest w życia? Słuchajcie teraz podcastu nie tylko dla urów. Śpiewał dla was Martin z Masy Krytycznej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 Amatorski sprzęt. Cholera. Eee. Okej. Okay. Ja nie słyszę na lewe ucho w ogóle. Ja. Yeah. No tak. To jest właśnie dobry przykład na to, jaki ten podcast będzie. Z totalna prowizorka. Cholera, jak wszystko w tym kraju. A mikrofon chociaż działa. Dobra. Podłączone. Jakoś się to udało załatać, jak nie przymierzając dziurę budżetową. Ważne, że działa, nie? Nieważne, że się zaraz rozsypie. Okej, okay. no może nie wiem, na czym skończyłem. Przeczytam wam coś z gazety. Ciekawego. Nie, tego to ja nie przeczytam do koniec. Coś tam, to jest nie do przeczytania. To trzeba być Ireną Kwiatkowską. To tragedia jest w ogóle. Początek mogę tylko spróbować, bo nie, nie, ja nie. po prostu nie dam, nie ujem tego, nie ujem, próbowałem, nie da się, nie ma szans. Nie ma szans, no, nie umiem tego czytać. To że jest albo za głupie, albo ja jestem za jakiś drętwy... Nie mogę tego... No kurde, nie działa to ze mną. Nie, nie umiem. Mogę tylko... i e, początek, początek, idę w ogóle. Dobra, to spróbuję, może coś wytnąć. To jedziemy. Halo, halo! Jeszcze mi się... Już raz, czekaj. Ach. Muszę się wyśmiać, o, lalo, lalo. testing, testing. Tylko nie publikuj nigdzie. Ale, ale. <śmiech> halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Czyli z Polski, bo tu kaczki rządzą. Kurde, znowu mi się zachciało dygresję. Jeszcze raz. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi i otwarza dżempe 3, bo sfrnęły się ptaszki dla odbycia... Ale dalej nie dam rady, ale kuku od tego, ale kuku, ale kuku nie ustąpię. Nie, nie umiem ja tego no. Ale kuku nie ustąpię. Ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz, twoja matka. O kraju ten, gdzie czerwień ziem pokaże ci wolności cień O kraju ten, gdzie ranek dnia ukaże ci Prawdziwą twarz, Brazyl, Brazyl, Brazyl, Brazyl, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil dupy z taką robotą! Nawet mi o tym nie mów, kurwa mać! No zróbcie coś z tym, kurwa! To zaczniemy od tego. Co mi pan sugeruje, proszę pana? Aha, propo propos pana zabrania niniejszym wszystkim wszem i wobec mówić do mnie pan. Jeżeli ktoś będzie cytował coś z tego, co ja mówiłem. Nie, nie, żaden pan. Nie, nie pan, nie pan Lechowicz. aż już, już na pewno nie pan Martin. Po prostu po imieniu Martin jestem. Zwykły... Taki typ, typek, taki, który dorwał się do mikrofonu i bredzi. Czasem coś ciekawego mówi. No, okej, okay, okej. Okay, okay. Pomyślmy o pedałach, jak męczą się. Nie myślmy, jak ich zniszczyć, lecz jak pomóc im. Musimy ich wyleczyć, wszak wiemy, że W piekle się będą smażyć za swój czyn Musimy ich wyleczyć, wszak wiemy, że W piekle się będą smażyć za swój czyn czy dla geja jest nadzieja, czy gej zawsze będzie zły? Niech romansuje się, zakochuje i kopuluje tak jak my. Czy dla geja jest nadzieja, czy gej zawsze będzie zły? Niech romansuje się, zakochuje i kopuluje tak jak my. Martin Jachowicz mówi, Herbu Swoboda, szlachcic polski z Bożej Łaski z podcastu Masa krytyczna. Słuchacie właśnie prześwietnego podcastu Tylko dla Oru. Rewelacja, rewelacja. Słuchajcie dalej. Nie przerywajcie coś co jest. dobra, jedziemy dalej. Cześć wszyscy, młodzi, starzy, kobiety, wojskowi, lesbijki, pedały i wy nędzna garstko normalnych ludzi, którzy zostaliście jeszcze na tym świecie najwyraźniej przez pomyłkę, A, bo ktoś o was zapomniał. Witam was, ja Martin, który prowadzę tego podcast, podcasta, podcast, ten podcast masa krytyczna, bez no więc dziś tak, dziś tak, dziś zajmowałem się przez cały dzień i dnia wczorajszego poprawieniem błędu w moim nowym programie do obsługi podcastów w polskim nowym programie świeżym yy, i znalazłem ten błąd dzisiaj co mnie bardzo ucieszyło i przy okazji też mnie zdegustowało, że jak zwykle gdzieś w dokumentacji Microsoftu jest jedna, nie jedna taka jedna malutka nieścisła informacja, skutkiem czego jakiś tam Martin gdzieś tam w Polsce musiał przez dwa dni siedzieć nad swoim programem i szukać jakiegoś kretyńskiego błędu, bo jakiemuś kretynowi w nie chciało się porządnie dokumentacji napisać. Kurde, no. O czym jest masa krytyczna? O piosenkach. Zaśpiewajmy, pieśń węsołu niech się od nas odbiera. a no właśnie i ucięło mi kawałek ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście masa krytyczna www masa krytyczna masa krytyczna przepraszamy za wszystko nie, dzisiaj to jest skandal po prostu nie mogę sobie trafić palcem w guzik już nawet No tak, przybiegłem po prostu z WC prosto przed mikrofon na jakim radiu takie rzeczy się robi dobrze, nieważne, rozmawiajmy dzisiaj, bo na tym polega to radio polega na tym, że ja coś mówię, mówię swoją koncepcję na czym polega bycie wolnym człowiekiem, co to jest wolność, dlaczego jej nie ma i czy jest, może jest, ja nie wiem, może się czujecie wolni tutaj żyjąc w Polsce połowa pewnie tych, którzy nas słuchają jest już w Irlandii dała nogę i trudno im się dziwić albo w Anglii, albo w innym jeszcze kraju a niektórzy odważni albo tacy, którzy nie mieli akurat okazji, zostali sobie i dalej próbują żyć, bo podejrzewam, że nie próbują czegoś zmieniać. My próbujemy coś zmieniać, dlatego robimy Radio Koczowisko Dekadencji, czym tylko się da. No jak mamy mikrofon, to mówimy przez mikrofon. Jak mamy przedsmacniacz, to przez przedsmacniacz. Jak nam się spali, to bez przedsmacniacza. Jak kabel się urwie, jak to, jak się to, to robimy nowe. Jak kabel się urwie, to robimy nowe. Jak jest legalne. legalne. W ogóle jakieś licencje powstały. Podcasty są na jakieś licencji. Ludzie. Ludzie. Jakie, jakie licencje? Jest 8 podcastów w Polsce, a już się wszyscy przejmują. Jaka jest tu, ma być licencja? Coś, a wolno to puszczać? Nie wolno puszczać? Kogo to obchodzi? Słucha Was 50 osób w całej Polsce, w 40-milionowym kraju, a Wy się przejmujecie, czy macie licencję na to, że puszczać jakąś muzykę. Puszczajcie sobie, co chcecie. Jak Was będzie słuchać 50 tysięcy, to się można zastanawiać nad licencjami. Pytać o pozwolenie. Nie, nie, 50 osób, ludzie... No więc idąc tym tokiem rozumowania, ja będę tutaj puszczał różne muzyczki i dopóki będzie mnie słuchało mniej niż 100 osób e, audycja, masa krytyczna będzie na licencji I Don't Care. Licencja I Don't Care polega na tym, że mam to wszystko w nosie, puszczam co mi się żywnie podoba. I... I koniec. Na <głos> tym się kończy. A zainteresowani i tak o tym nie wiedzą, bo skoro tego słucham, nie ja wiem, 10 osób, 20, no, nawet 50. No to. No, trochę. Coś takiego. Okej. Okay. starczy tego na pierwszy raz. Bo już mi się trochę bredzi. No, może za mało mi się bredzi.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 Po raz pierwszy w websofie, kiedy przedstawiamy osobowość internetu, możemy to powiedzieć bez zmrużenia powieki, człowieka, który nagrał parę przebojów, parę przebojów porządnych, m.in. balladą Łukaszu Podolskim, która się spotkała z ogromną popularnością, autora masy krytycznej podcastu, człowieka, który mówi o sobie, sam pisze o sobie, że jest postacią niepokojącą, chaotyczną i trudną do zdefiniowania. Martin Lechowicz, witamy bardzo serdecznie. Wybij, hura, cześć. <śmiech> się poważnie w tym programie. Alejo, którego... cześć. Nie, wiesz to zaraz się wyluzujemy. <śmiech> ja chciałem, wiesz co, chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Powiedz, czy ty jesteś zadowolony z tego, że to, ta piosenka o Podolskim, powiedzmy, przysporzyła ci popularności? <śmiech> Wolałbym, żeby taka zimna piosenka była, bo tak, po pierwsze... Muszę chodzić w tej głupiej czapce, którą właśnie widzicie. że ją ściągam ze łba, bo już nie mam siły, bo gorąco jest. Po drugie, muszę się nauczyć tej piosenki, ona jest za długa, a ja jej nie umiem. że To dziwnie brzmi, bo dużo ludzi ją umie, a ja nie. No i trochę mi się nie chce. Gdzieś pojadę, pójdę z gitarą, coś będą chcieli. A Podolskiego zaśpiewaj Podolskiego. To mówi, że ten, ten facet od Podolskiego o mnie. No, tak, tak, być no, gorzej. Tak Słuchaj, to jak jesteśmy przy piosenkach, to inspiracje muzyczne twoje, oprócz oczywiście Łukasza Podolskiego i tego, tej płynnej nuty. <głos> Łukasz Podolski chyba nie śpiewał za dużo. Pewnie no on jest za dużo inspiracją. nie śpiewał, no, ale powiedzmy ta, ten kawałek przez Madonny, wykorzystany przez Weirdala Jankowicza, tak. no to jest... Można to nie był tak klaski. naprawdę Madonny kawałek, tylko McLeana. Takiego gościa antycznego, którego nikt nie pamięta, a warto sobie przypomnieć, bo gość też grał, tylko na gitarze śpiewał, a robił takie wrażenie, że no mózg staje. A poza nim? Nie. A poza nim. Poza nim to Jacek Kaczmarski zdecydowanie się. Wychowałem na Jasku Kaczmarskim, chociaż absolutnie mam inny styl, Nawet nie próbuję naśladować Jacka Kaczmarskiego, no bo się nie da za bardzo. Za tym nie ma za bardzo sensu. Wolę być oryginalnym, a trochę gorszym Martinem Lechowiczem niż kopią Jacka Kaczmarskiego, która jest taka sobie. A słuchaj, tak teraz może od sztuki przejdziemy krótko i szybko do podróży. Słuchaj, pojechałeś tym swoim Simpsonem nad morze z Krakowa. To tak, jest... a kiedyś <śmiech> jeszcze wcześniej pojechałem raz nie, moment z Simpsonem. Aha, tak, Simpsonem. Tak, najpierw Simpsonem. Nad morze i z powrotem, a to było w 2000 roku, dawno na no to dawno właśnie, temu. no to jeszcze tak, że zrobiłeś to 8 lat temu, no to wielki szacunek, bo to <głos> dla mnie jest niewyobrażalna sprawa, tak? on Ile wyciągał tam, 50 km na godzinę się tym jechało? <głos> 55 nawet jechałem, <głos> a raz się rozpędziłem do 60 z góry, myślałem, że się rozpadnie. <głos> się a tylko świeca się zabrudziła i musiałem wymienić, ale tam. Miałeś jeszcze wycieczki tego typu? No, rok temu przejechałem dookoła Polski, ile to było, 3300 km? coś koło tego. Ale z no, to już mam taki, nie, to już taki porządny skuter, skuterzyca, Aprilia. Tylko <głos> no, no tak. też motorower, 50 cm sześciennych pojemności, no ale za to niezawodna świeca się nie brudziła. Nawet nie wiem, czy tam jest świeca, czy nie, bo nie trzeba było <głos> sprawdzać. No, ale no, to jest fajne, 30 dni dookoła leję, po, Byłem, mieszkam pod namiotem u ludzi gdzieś tam w hostelu. Nad morzem, na jakimś piasku, jechałem przez pustynię, jakaś pustynia taka dziwna była, no to się nazywało Puszcza? Puszcza czy coś? W ogóle się okazało przy okazji, że mapy w Polsce mówią jedno, a rzeczywistość drugie. No. Bo no tam gdzieś na mapie byś... droga, to niekoniecznie jest droga, naprawdę. Słuchaj, jeszcze co do twojej twórczości, bo większość yy, twoich kawałków jest inspirowana czymś, co cię denerwuje, czy to PZPN, czy to polskie pociągi czy kawałek wszystkiego najlepszego, w którym chyba wszystko, to Cię denerwuje, wymieniasz, to co Cię w takim razie denerwuje najbardziej, bo w wywiadzie z Tobą przeczytaliśmy na Interii, przeczytaliśmy, że mm, nosisz się z zamiarem wyjazdu z Polski. Co Cię tak w Polsce denerwuje? Uh, denerwuje mnie mentalność taka specyficznie Polska. Na przykład wszędzie ludzie mają problemy z mentalnością, że Polska jest naprawdę jakieś wyjątkowe miejsce na świecie, wszędzie fajnie, a tu nie. Nie, ale w Polsce jest natężenie straszne yy, paru cech, wad takich ludzkich, które mnie już dobijają i mam ich dość. Na przykład brak otwartości takiej normalnej ludzkiej. Na przykład gdzieś, jak byłem w innych krajach, to tam ludzie się traktują przede wszystkim jak ludzie. Idziesz, podchodzisz do człowieka i gadasz i to jest dla ciebie człowiek. W Polsce to nie. W Polsce przede wszystkim to jest policjant, pracownik, obywatel, sprzedawca. Ktoś, tylko nie człowiek. Człowiek, to, że to jest człowiek, to, że to jest człowiek, to jest gdzieś na końcu listy dopiero. To jest, no Nie wiem, jak to lepiej opisać, ale w praktyce każdy to widzi, kto był na zachodzie. Jak tam się przychodzi ulicą i się uśmiechniesz do kogoś, to on się zwykle też uśmiecha do ciebie. Polacy się pierwszy zwykle nie uśmiechają. A u nas, nas to cię da w mordę, bo pomyślisz, że jesteś gejem. Ale to, coś takiego. Tak. Nie, no to, jest, to bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. Tak. To tak jest. Uważamy się za, no. za święte krowy. Słuchaj, a czy to przez to wpisałeś się na listę na stronie antysemickiej Żydów, którzy niszczą Polaków. Jako polonopop ja y, jeszcze y, dywersant, który jest w ogóle nienawidzi Polski tak. polskości. What for? Chciałem być jeszcze świnią orwellowską, ale mi nie dali. To nie ja się wpisałem, to oni mnie wpisali. A to oni się wpisali. Wpisali. ludzie, co polują na tych Żydów. Tak. O, znaczy, ja napisałem na siebie donos tylko do, tej, do tych ludzi. Tylko, no, tak, Jako ktoś inny. Jako pani odrowąż pieniążek. życzliwy, tak, tak? I zresztą tak, no i napisałem, że ten pan tutaj jest Żydem, widziałem go jak do synagogi chodzi. A co ciekawe, niektóre rzeczy napisałem prawdziwe, właśnie się staramy jak najwięcej prawdziwych napisać, żeby było. Tak? No i, i co, no umieścili mnie, no szok, jestem w szoku, naprawdę umieszczają. Wystarczy tylko donos na siebie napisać, coś powymyślać. Można być obok tak znanych ludzi jak Lem albo Lec, albo... dużo tam jest, można przeczytać, kilkaset. Słuchaj, znanych ludzi. To parę słów może o podcastingu, bo jesteś autorem trzech podcastów jednego politycznego, jednego podobno kompletnie bez sensu. Co cię pcha ciągle do tego podcastingu? Tak. Bo podcasting to jest taka rzecz, która u nas się chyba średnio sprawdza, i ty jesteś autorem chyba większej części no. podcastów w ogóle powstających w Polsce. No nie aż większej, ale może połowy. No, no teraz jest strasznie mało. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie spodziewał, Nikt się nie spodziewał, kto zaczynał ten podcasting w Polsce, że po iluś tam latach, po trzech latach będzie dalej tak mało podcastów. W Stanach to się przejmuje, w Polsce nie. Dlaczego? Nie wiadomo. Ja miałbym do ciebie jeszcze jedno pytanie spoza tej sfery technologicznej, bo no nie da się ukryć, że jesteś zainteresowany tam różnymi religiami i chciałem się spytać, czy do się jest ci najbliżej. Religii? Nie, ja. religię to ja tępię. To, co ja promuję, to jest, najdalej jest w takim jakaś, <laughs> do tych, które są najbardziej e, takie oplepione różnymi przykazaniami, zakazami, nakazami, rytuałem. No, czyli to właściwie im większa religia, tym mi daj, dalej do niej. A powiedz mi, a ty jesteś anarchistą? Nie, anarchistą nie. Jest takie coś, się nazywa minarchista, to, to chyba by mnie określało najlepiej. To jest taki facet, który uważa, że powinno być państwa i tych wszystkich służb państwowych minimum tylko. Powiedzmy, że 10%. 10% podatków i 10% w ogóle tak no, wpływu na, na życie społeczne. Ludzie się powinni, powinni dogadywać to. między sobą. I wyobrażasz sobie taką sytuację w Polsce? W Polsce była kiedyś taka sytuacja, tylko też było dawno, dawno temu już nikt nie pamięta. Historii się uczy tak trochę dziwniej i, i niecałej. No, no przed. Rozbiorami to mniej więcej tak wyglądało życie w Polsce. Nawet z tego co się dowiedziałem, to nie było nawet policji w Rzeczpospolitej pierwszej. No, kiedyś tacy ludzie byli w Polsce. Kochali wolność, wolność walczyli, a teraz to... Czy teraz tak jest możliwe, to ja nie wiem, no, ale jak się nie spróbuję, no, to nigdy nie będzie wiadomo. Przynajmniej warto próbować doprowadzić do tego, żeby tak się żyło w Polsce. Słuchaj, to na koniec byłeś ty jako muzyk, byłeś ty jako y, artysta. Y, podcaster na koniec, na koniec jako pisarz, ponieważ przygotowujesz mm -hmm. książkę w odcinkach dla ludzi, którzy są inteligentni, nie są funkcjonalnymi analfabetami, nazwa Harlekin wywołuje, wywołuje u nich odruch wymiotny, przesypiają przy pięciostronnicowych opisach przyrody i chcą poznać prawdziwe przyczyny upadku Atlantydy, to niech przeczytają twoją książkę Teoria Portali. Na które z tych pytań i do jakich ludzi rzeczywiście jest ona skierowana? do tych ludzi, do których nikt prawie w Polsce nie pisze książek, znaczy dla tych ludzi, dla których nikt nie pisze książek, czyli głównie dla mężczyzn, takich aktywnych, młodych, którzy bardziej chcą się pośmiać w życiu, niż zastanawiać się, dlaczego kolejny pisarz chleje na umór i dlaczego ktoś ma jakieś problemy sercowe wielkie i dlaczego wszyscy się mamy zabić bo o tym głównie piszą pisarze teraz w Polsce i to się sprzedaje, tyle że jest cała kupa ludzi, uważam, którzy by woleli inne rzeczy czytać, typu na przykład Terry Pratchett, nie? On trochę inaczej pisze, niby, niby pisze fantastykę, ale pisze tak naprawdę o życiu i ta jego fantastyka ma odniesienie do rzeczywistości i ja to samo próbuję robić. I w ogóle uważam, że o poważnych rzeczach najlepiej mówić w wesoły sposób, bo one trafiają do ludzi no, i pokazują dużo prawdy, w której w inny sposób by się nie zobaczyło. To o czym to będzie, o czym to jest? Czy to będzie fabuła, czy to będzie fantastyka? To jest fantastyka, yy, no, która właśnie podobnie jak którego czyta się jakoś odnosi do rzeczywistości naszej, jak ktoś tak no, sobie skojarzy. Yy, no tak, bo uważam, że fantastyka dla samej fantastyki to też taka nudnawa się robi. Od, od czasów Tolkiena to, to już takie jest wszystko to samo mniej więcej i sensu dużego nie ma. Yy, nawet jak ja piszę coś wymyślonego i takiego głupiego, fantastycznego, to zawsze chcę, żeby było odniesienie do rzeczywistości jakieś. Ale ogólnie to być rozrywkowe, żeby sobie poczytać i dobrze się bawić i pośmiać, przede wszystkim. A słuchaj, wiesz co, bo tam pisanie, pisanie, mówienie, mówieniem, ale mielibyśmy prośbę, czy mógłbyś coś zagrać z dedykacją, może wyjątkową, <śmiech> tak A, jest cokolwiek. Ja ci wiem, że mi osobiście przypadła do gustu piosenka o byciu nawalonym. Bo jest zabawna... Ale <śmiech> nie piesz, tylko kolej. To jest oszukiwanie słuchaczy. A może, <śmiech> tak, może tylko powiedziałeś, że to jest kole, żeby zmylić e, czujność. No nie wolno słuchaczy oszukiwać, ludzie, no... no nie wolno. Nie no, bądźcie prawdomówni, nie bądźcie profesjonalistami, nie oszukujcie ludzi. Dobra, e, nie, to ja napisałem taki kawałek, nie, to trochę jest przeróbka, dobra, przyznaję się ale chciałem napisać o websofie, coś na tę okoliczność, żeby pamiątka została. Ale nie wiem, czy wam się spodoba. Czekajcie sobie, ustawię tu. Jak to szło, zaraz muszę przypomnieć. Dobra. Słychać mnie? Słychać. wiem. No to, aha. I chciałem jeszcze powiedzieć, że pod koniec już trochę nie wiedziałem, jak tam upchnąć odpowiednią ilość sylab. I tak jak ktoś uważnie posłucha, to taki... Może być zgrzydli jeden troszkę taki. Yy, I mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo ja was tak trochę nie znałem i mogłem trochę was dopisać, nie tak jak trzeba, ale dobra. No dobra, najpierw nie. później zdymentujemy. <laughs> sofa to nieczyste myśli. sofa to na włosach żel. sofa to dwaj naturyści. To www.łepsofa.pl My drżeli małe, zawsze w poniedziałek, sofy, staramy się subiektywnie oddzielić te miejsca, którym warto się lepiej przyjrzeć, o tych, których lepiej unikać. Dobra, się pomyliłem pod koniec. Daj, no będziemy mieli co dementować, ale bardzo, bardzo, bardzo nam się podobało. Dobrze, na pamiątkę, dla was i dla mnie. Dzięki na wielkie w takim razie, no no to do zobaczenia w internecie Martin Lechowicz, panie i panowie dziękujemy bardzo za uwagę człowiek renesansu Prawdziwy. prawoczesny człowiek renesansu na websofa.pl o czym jest masa krytyczna? o jajach jądra z gumy, jądra z gumy idealnie leżą w dłoni na przykład wycięte dłużnikom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 Na półmisku leży rak, a półmisek mówi tak. Cóż to właściwie znaczy, panie raku? Pan wcale mówić nie raczy, panie raku. Pan jest cały czerwony jak rak, panie raku. Jakżeż można zaperzać się tak, panie raku? Pan jest okropnie zagniewany, panie raku. Pan jest w gorącej wodzie kąpany, panie raku. Już. Nie, głupi to był, Gupi, głupi, głupi. No może? Nie, nie, nie umiem go przecież. Nie, nie, nie umiem, nie, nie. Nie, ok, whatever. Mówię dzisiaj nieprzyjemnym tonem Dlatego, że jestem zły Zły jestem dlatego Że nagrałem nagranie Podcast I coś tam chciałem skopiować jeszcze na koniec I się zawiesił ten Kretyn Goldwave Durny program Niedorobiony Powinni wieszać takich programistów Uważam Jeszcze shareware Tak, jeszcze wam zapłacę za to Pewnie, za ten szmelc Piszcie porządnie programy, to mam będę kupował. A jak piszecie jakiś złom, to dla Was z pozdrowieniami z Polski. Z... No, właśnie. Okej. Okay. teraz będzie weselszy. weselszy Tam muszę nabrać po prostu spokoju trochę. bo Uff. Uff. Raz warcie 4, 5, 6, 8. Raz, dwa, z cztery, zło raz, dwa, cztery, pięć, pięć Okej okay. Jestem w Odesie Poza tym dupami wystaje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 to jak w tym kawale o studentach, którzy organizują imprezę, tak? No i? No jeden dzwoni do drugiego i mówi ty, ja przyniosę piwo, mam cztery zgrzewki. Na to ten drugi odpowiada, dobra, jest łatwe dziewczyny, mam tu ich za dwa giga. <giby> <giby> dobra, no, żałosne, żałosne. No i... Dobra, zmieńmy temat, wróćmy do masy krytycznej. Gdzie najlepiej słuchać masy? Dzisiaj sobie próbowałem słuchać na przystanku, w otwarzaczu, mp3, no zgroza. Czyli dalej szukasz najlepszego miejsca.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 Powiem wam jeszcze, bo nie mówiłem tutaj chyba o piosence, którą puszczam, co teraz leci. To jest Brazil! Z filmu Brazil! Podobno Frank Sinatra śpiewał, ale nie wiem, czy to prawda. Ta wersja co leci to na jest no, Frank Sinatra. Sinatra? Sinatra? Sinatra? Sinatra? Jak się to wymawia? Włoch, to Sinatra. Sinatra! Frank Sinatra. Dobra. No i ta piosenka mówi o tym jak to romantycznie spotkał się facet z panną gdzieś tam w Brazylii. Pan na księżyc, a potem on wyjechał następnego dnia i tak było pięknie, to takie piękne i miał wspomnienia i tyle rzeczy jeszcze jej chciał powiedzieć ach, ach jak romantycznie no i tej piosenki użył Terry Gilliam w filmie Brazil jako taki motyw przewodni jako tytuł przy okazji jak ktoś nie widział tego filmu to w tak czterech przypadkach na pięć powinien się cieszyć, że go nie widział bo prawdopodobnie by usnął po godzinie to mówię na podstawie eksperymentalnych doświadczeń Kiedyś taką grupką ludzi wzięliśmy razem z Hugiem, z korespondenta. Puściliśmy ten film ludziom, posnęli niestety. W, tak w połowie. Część wyszła. <laughs> no na końcu dotrwałem do końca tylko ja i Hugo. No niestety. To nie, nie jest film z gatunku tego, że się siedzi i ogląda, a tam się coś dzieje, ciągle dzieje. To jest film z gatunku takich, że trzeba myśleć. A to już trochę ludzi. Nudzi, tak. 53% ludzi. W ostatnim odcinku dostałem 10 komentarzy do ostatniego odcinka i to takie słabe dosyć. Dawniej to były komentarze o sraniu mówiło się, o kupie, o, o psychologicznych aspektach mu nagrywania masy krytycznej. No a teraz to co? Co to jest? Jak można się burzyć, jak można marudzić, że kot nie kompiluje się, że coś jest kurwa źle. Wyluzuj, przyhamuj, z uśmiechem programuj, bo w końcu błędy znajdą się i wtedy stwierdzisz, że ach jak przyjemnie. Gdy koniec jest tuż, tuż I wszystko się zawiesza I nic nie działa już Ach, jak przyjemnie Gdy błędów w kodzie brak I nagle prąd wyłączą I wszystko trafia szlak Lecz ty bez nerwów Szukaj błędów I patrz, nalazłeś bak I zapisujesz, kompilujesz I nagle masz niebieski ekran Ach, jak przyjemnie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 Jezu. Kurde no co jest? Musimy to nagrać. Będzie tylko i szansę. Poślemy to wszystko Filipowi, niech sobie coś wytnie. Nie chcę posklejać. Wycinaj Filip, następne. Posłuchajcie dekadencji, pierwszego jak teraz jedynego polskojęzycznego podcastu radia wolnościowego. Dla słuchaczy wszystkich podcastów polskich. Jeden rzecz, by bo coś z Dla słuchaczy wszystkich podcastów polskich. A w szczególności dla słuchaczy radia nie tylko dla Orłów. To jest, nie z radio. Przylej jeszcze raz. Hmm. No słusznie. Co ty zrobiłeś? Nie, to to właśnie powiedz Nie pytaj, co... Koczowisko zrobiło dla Ciebie. Pytaj, co Ty zrobiłeś dla koczowiska? No. No. Tak, no. no bo, bo to wszystko kosztuje, nie będziemy się tam, wiesz, No e, e, się Dlaczego? pieścić z Wami. Dajcie kasę. Już, koniec. Bo jest po prostu potrzebna. Jest potrzebna na domeny, jest potrzebna na serwery. Tyle. Wiecie, że domena.pl kosztuje trzy razy więcej niż .com, nie? Wszystko razem kosztuje no. 200 zł, serwer kosztuje miesięcznie około złotych. Chacie pyta, na co zbieramy? Zbieramy właśnie na domeny musisz mi przerywać, na domeny a, i nie. na serwery, co w tej chwili kosztuje jak powtarzam 200 zł musimy zapłacić za, za domeny a miesięcznie około 50 zł płacimy za serwer, No więcej tak naprawdę ale trochę dokładamy no, bo ja cię przerywam, bo no, teraz teraz się tak przynudzę, że włosy. jeszcze już nie, nie wiem czy dużo, no, tyle ile potrzeba <grym> hej, mówi taka sobie audycja a Bartek HWD no, to do widzenia. Przypominam o Ciebie. O, Carlit był pierwszy raz, wow. Ja chcę się już pożegnać. A mówił, Karlit był, ja bym go pozdrowił jak pierwszy raz, Był mówił, spoko, słuchałem pierwszy raz, i mi się podobało, to Karlit. Karlit po raz pierwszy, no, no znam człowieka przecież. Tak? ale nie słuchał widocznie, może nie na żywo. Karlit, e, zostań, bo teraz będzie afterparty po tej audycji, czyli część nieoficjalna, nienagrywana, no, tylko dla ludzi na żywo. Czyli żywca, będzie muzyka po prostu będziemy się zwijać ze sprzętem. I pewnie. gadać trochę czasem. Zbyszek właśnie, Zbyszek od kupy i zarzucał, zarzucał, no to nie był zarzut, po prostu tak, taką teorię miał, że masa krytyczna to jest mój sposób na pozbywanie się czegoś z psychiki tych wszystkich brudów w postaci kupy słownej, werbalnej. Wychodzi ona, w świat idzie. No więc tak nie było, ale teraz ten odcinek to jest, faktycznie przyznaję, to jest moja kupa. Jestem najbardziej zasranym podcasterem, dlatego, że żyję w najbardziej zasranym kraju, w którym jest największe hamstwo. Byłem na wschodzie, byłem na zachodzie, jak śpiewa Kuba Sienkiewicz. Byłem w Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Hawajo, byłem na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie i wszystko i wszystko lepsze jest niż to, co tu. Ja się dziwić, że ja wolę piosenki. Jak można być normalnym i być programistą? Nie można.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 A ludzie mi mówią, nie mam basi. No nie mam basi. Kiwam w nery mam was wszystkich w dupie pocałujcie mnie też również w nery. Cztery litery. Nie mam ma, się, było. <śmiech> mam. czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze szum. Zamiast szukać sobie żony, wolę chodzić na walony. Zamiast chodzić na panienki, wolę winałek z butelki. Zamiast szukać sobie żony, wolę spać z hugiem, co? Zamiast chodzić na panienki, wolę winołyk z butelki, zamiast szukać sobie żony, wolę chodzić nabuzowany, zamiast szukać sobie żony, wolę was mieć wszystkich w dupie. Zamiast sobie szukać kogoś, wolę wszystko mieć w dupie. Uuuuuuu! Baby. Dla fanów tylko. Dobra. jeszcze raz? Niech ci być. Ludzie mi mówią Nie masz dupy Nie mam dupy Ani penisa Po co mi penis Skoro są rzeczy Po których jeszcze lepiej mi zwisa <ścoughs> mi mówią. Dobra była nawet imponizacja. Zachowaj to, nagraj na pamiątkę. Ludzie mi mówią. Hmm, ale zły był początek. Okej, okay, czas będzie dobrze. Ludzie mi mówią: Nie masz żony, nie mam żony, nie mam też. <śpiewa> <śpiewa> nie mogę, no. dobrze, <śpiewa> za dobrze mi to. Po... Hadrony już były. Nie Aha, nie, <śpiewa> <robię>. <śpiewa> nie? <śpiewa> Dobra Hadrony muszą być na płycie. Bo obiecałem ludziom, wtedy dysku, którego jeszcze nikt nie widział. Trzeba doczynać słowa nikomu nigdy nie danego. Ja wiem, jak umrę, ja umrę ze śmiechu po prostu. Ja się udławię własną własną śmiejąc się z mojej własnej piosenki. No co? Na, na coś czekamy? Na kurde, to co nie mówisz? Następna Basia, kurde. Alergia na informacje. Dobra. I teraz ten... wyłączę jeszcze. Kurde, mać! Ja nie mówię, tu mam warunki. W ogóle. Stolika nie mam. Ale ty masz tu mi pomagać. Nawirżacz, hadronu. Ty, a tutaj istnieje słowo, widzę, wygwiazdkowane. Co z nim robimy? A na co wydali 60 milionów do dupy? <śmiech> Nie pyłem się. <śmiech> Jeszcze raz. Świat się wreszcie przestał zbroić. wieją w armatach kartacze. Nie ma komu przypięć. <śmiech> Kurde, zaś się pomyliłem, to <śmiech> Zestresowały gwiazdki. <śmiech> Bo alternatywą dla burzy do cholery. <śmiech> Wygaszaczek rano mi się sprawił kurde Macie. W świecie wielkie perturbacje, w Etiopii dzieci głodują. La, la la la la la la mam to wszystko gdzieś w dupie. A na co wydali 20 złotówek na wielki zderzecz probówek. Wielki zderzecz probówek, wielki zderzacz. Probówek. Wielki zderzacz.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 Co mnie powstrzymuje przed nagrywaniem? Płyta i Basia. No, płyta się już załatwiła, a Basia no nie. W za udział wzięli: Martin z masy krytycznej, Philips nie tylko dla orłów, Łukasz z Polskiego Detroit, Hugo z Koczowiska Dekadencji. Lech Kaczyński z Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i tak dalej and so on. No, to dobra. Dziękuję bardzo za możliwość powiedzenia wszystkim, jak bardzo ich kocham i tak dalej. I dzieciom, i tego, tamtego. Może się ktoś pośmieje, czy coś. No. To ja sobie idę. No, ale nie, fajny pomysł w ogóle i bardzo dobrze, że nadajesz. Sorry, że ci web zawracam, gadam jakieś głupoty. Trzy minuty ci zajmuję z cennego życia, z cennego czasu. No to dobra. Wy, powycinaj sobie, co chcesz i puszczaj, publikuj ile wlezie. To na razie See ya. Napić. To była tak masa krytyczna. Z okazji tego, że jest brzydko, to nie będzie kawał. No to tyle z Bogiem. Tu jest cześć dla niewierzących no, do wyboru. Niepotrzebne skreślić. się I wszystko dobrze się skończyło. No. <głos> <głos> Historia odpoczła mi się. Albert! Wychodzimy! Dobra, więcej już nie będzie kup. Ja, ja już będę mówił bardziej tak poważnie, sensownie, z jakimś sensem, błyskotliwie, inteligentnie. Nie, poważnie mówię, naprawdę. Ja, wiem, Nikt mi nie wierzy, ale przekonacie się, że już nie będzie więcej sikania i robienia kup. Bo niegodne tematy są to, albowiem azalisz aliści. Sami się możecie przekonać, że zmieniłem się. Możecie się przekonać klikając na bloga mojego. Odnośnik dla niego znajdziecie sobie na stronie masakrytyczna.com, tam jest odnośnik. Bloga mi założyli zupełnie za darmo. Drodzy, drodzy przyjaciele moi, a nie tylko dla orłów podcastu, za co jestem wdzięczny do zgodnie. I możecie co na tym blogu poczytać, co mam do powiedzenia na temat rzeczywistości. Staram się pisać kontrowersyjnie, co by nie było nudno i błyskotliwie, co by nie było sennie. Przy okazji, jak już jestem o podcasterach, to yy, przez ostatnie nie, miesiąc, dwa Pojawiły się jakieś nowe podcasty. No i jak to większość podcastów dotrwały do odcinka numer jeden i zakończyły swoją działalność. O, czy czym jest masa krytyczna? O piosenkach. Zaśpiewaj mi pieśń wesołą. Niech się od nas odbier... A, no właśnie. I ucięło mi kawałek ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście Masa Krytyczna. masa krytyczna. Ja spałam. To są warieniki. Czekamy na Martina. rozkoszujemy się widokiem kobiet z pełnymi siatami zakupów. Czekamy na przystojnego bruneta z piracką flagą. Jaki jest Martin, nie wiadomo. Pani redaktor będzie... Ja go fizycznie nie znam. Wiem, że jest mniej przystanny ode mnie. Ma gadane jak ja. No i też jest tak świrnięty jak ja. Chyba nawet bardziej. Ale, ale lepiej śpiewa. A pani redaktor powiedziała, że będzie też z nim nagrywać, więc... Zami, obycone, tak. Wybrać, tak, dobrze, dobrze. To nagramy. Będzie, słuchajcie, jakbyście chcieli... A nie, to przepraszam. Tak, nagramy. Martin jest taki niezawieszony nie, nie, nie, nie w tym... Świecie, tak. Nie, ja, ja nie tak pamięta, mówię, co mówi wczoraj, to sprawdzi, ja jest fajna uwaga. Za no dobrze, tutaj dobrze, wiesz? No. no to co? To lecimy? Halo, mówi się. Aha, jest nawet... No. Przestrzenne w ogóle maty. Ale baj. I potem puszczasz taki podcast 5.1? Zróbmy no zrób taki. Z no cmentarza tak... 5 to będzie już No bo i tak musimy potem skompresować, so, tam MP3, nie musimy. Jest to nie musi być MP3 przecież. No tak, ale nikt nie ściągnąć pliku, co ma być i skompresowane. Skompresowane, tylko nie MP3. Tak, nie można. To są formaty ten, przestrzenne takie wielokanałowe, wielokanałowe. Testing, testing. Ale podatny na... No ale tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył, tył. Testing, testing, testing. I na Raz, dwa, trzy starosów? Ja wiem oczywiście, że podcast to bardziej temat dla Kuby Marcinowicza, ale to audycja Bisap, czyli audycja o przekraczaniu granic. A w tej chwili. A w tej chwili spotkało się ze mną dwóch podcasterowców. Jeden mieszkaniec jeszcze do niedawna Krakowa, obecnie przeprowadzony do Warszawy, a drugi mieszkaniec Dublina, chwilowo w Warszawie. I tak się tutaj dwaj mężczyźni spotkali, po raz pierwszy zobaczyli... Po 30 Dwaj mężczyźni po trzydziestu. A po ilu latach się po raz pierwszy zobaczyliście? Ile lat wiedzieliście o swoim istnieniu? Cztery i pół. Wiesz co, jakoś tak musimy być chyba... 4,5. pół roku się znali Ostatni nigdy. raz widzieliśmy się nigdy. No. <gry> Tylko się słyszeliście? Słuchacie Nawet się na zaję. widok, nawet na, przez te jakieś tam skrypowe nie było. No, tak mało. Wideokonferencje? No. no ja pierwsze wrażenie. Jak Filip Dawidziński patrzy na Martina Lechowicza, to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo on ma taką samą brodę jak ja. Ja to zarost. chciałem powiedzieć. Taki ja to sam... chciałem powiedzieć. Wyczytał mi plagiat, wyczytał mi z głowy. Nie, wy, wytnij to wytnij jeszcze raz. Bo być może wszyscy podcastingowcy, podcasterzy to jedna rodzina, to może o to chodzi, żeby jesteście podobni mentalnie. Nie. Tak, moja córka wyszła za szwagierkę i jego teściami. Nie, nieprawda. Każdy jest inny, ale każdy lubi to samo, czyli lubi się zewnętrzniać. Niektórzy lubią grać na gitarze. Tu kolega po mojej prawej, on ma dryg do, do strun, a ja, ja mam dryk do innych rzeczy. Może zaczniemy od kolegi, bo on jest bardziej... Zaczął wcześniej niż ja. Aha, i jest bardziej ten, doświadczony ten, niż ten, ja, bo kolega zaczął w maju, ja zacząłem w październiku. Którego roku? Yy, 1400. Nie, 2004. Ale przed nie przed naszymi erą. Nie, 2005, tysiące... przepraszam. 2005. 2005. Naszej ery, tak. Nie, nie, nie słuchajcie, komuś, Martin Lechowicz, autor podcastu. Aha, autor podcastu Masa Krytyczna, podcastu i podcastu Koczowisko Dekadencji. Aż trzy? Nie, cztery. Jeszcze był podcast podróży skuterem dookoła Polski. A to był wideo. To się nie liczy. No to w sam raz w takim razie do bisepa. O to podróżnicza audycja. Co prawda po całym świecie nas nosi, ale również i po Polsce. A ty całą Polskę zjechałeś na małym skuterku? Tak, góry, doliny, depresje, pustynie wielkie, kaniony polskie. Takie znane są na całym świecie. Takie ogromne jakieś pustkowia, tundra. Zahaczyłem chyba o jakieś takie nawet piaszczystą, piaszczysto kamienistą pustynię, gdzieś koło Mazur, była. Tak. Mówisz poważnie? Bo ja tylko widziałam błędną skąd ona ma zarasta. Nie, wygłupiam się. <grym> to, właśnie, to właśnie jest w <grym> podcasterach, że trzeba mieć filtry. W moim wypadku o wiele większy. Dużo ściemniamy, ale tak y, mówimy dużo ciekawie. Dużo ciekawych rzeczy o sobie, o tym, co się dzieje w koło, ale dużo koloryzujemy, ale to wychodzi chyba na plus. Martin, tak. Martin mniej koloryzuje, więcej śpiewa. Nieskromnie nie powiedział o tym, że jest znanym gitarzystą. Może zaraz coś powie, jak pierwszy wstyd przemoże. No dobrze, to Martina już przedstawiłam, to tylko jeszcze Filip Dawidziński, podcast nie tylko dla Orłów, czyli Dublin, kawałek polski w Dublin, albo kawałek Dublina w tej chwili w Polsce. Martin, ty jesteś starszy podcaster, starszym podcasterem. Tak, jestem seniorem takim. Rada siedmiu sędziwych. O, powołałem ją zresztą do życia. Jesteśmy członkami Rady Siedmiu Sędziwych w skrócie RSS. Tak. Bardzo dobry skrót. Ogólnoświatowa pewnie. No Polska niestety. No jak to? Skoro Filip Dawidziński jest członkiem, no to znaczy, że to na całym świecie działa. Mam nadzieję, że Filip nie bije kobiet, bo powiedziałeś, że jest członkiem. Nie, nie, nie. Nie bije, dobrze. Filip nie jest członkiem, chciałem tak. powiedzieć. jak obronię kolegę. Nie, to bardzo miły człowiek jest. Ja nie, nie widzę podu, żeby go tak tutaj mieszać z botem. Ja w ogóle wychodzę. Nie, nie można tak obrażać ludzi. Nie, chodź wychodź. Nie wycho... Filip, gdzie na piwo? <śmiech> Pani Justyna <śmiech> i tak to wytnie, pewnie. No, no piwa niestety na no, antenie. No, nie, nie wolno. <śmiech> <nie> <śmiech> y ostatni podcast, twój to, Martinie? Odcinek ostatni? Mhm. Skąd? Od odwyk. Odwyk, tak brzmi strasznie. Tak, bo tam o piciu dużo jest też. A nie wolno mówić o piciu. <grym wytrza> to to niepoprawny. Ja to jeszcze raz. Nazwa podcastu odwyk, ale nie wolno mówić o piciu. O Bogu, o, o Bogu inaczej. Wiesz to, no można inna, od, różne rzeczy można się od, o, być na odwyku. No, no dobrze, to, to jest o bądź poprawny, ja Nie Bądź, można mówić o bądź poprawny piciu, politycznie, Bogu, bo to pójdzie można... w radiu. Aha, no to, to jest na ten temat, o którym nie wolno mówić publicznie. <grym wytrza> Ja tam tego zrobię. Na razie mam dzień dobry i to jest wszystko. Nie ja wiem, to zaczął od początku, bo nie? Jest spięty jestem spięty. Nie? Ale mamy takie same trampki, co tak? tej? Nie widzieliśmy się nigdy, a mamy takie ale same Ale ja mam trampki. lepszą dziurę niż w tak? Tym No tak, bo ja mam nówki, a to masz stare, ale mamy no. takie same Właśnie ja sz szukam, no? żeby kupić takie. nie no, gdzie można kupić takie? No. Y w sklepie. A jakie tak. to są? Konwersy. Konwersy. Co to są? Co Made in China, w To w ogóle, takich tych sklepach jest... falsport, no, jeżeli są jeszcze jakieś takie, wiesz. Tak? No. To za 14 zł chodzą także. Ja idę po zobaczyć znajomych, a daję wam spokój. I teraz wrócę. a przyszedł ten? Sporo ludzi z różnych kręgów. Mm -hmm. <laughs> Więc mm. być może tak. No, to.. Poszedł sobie na cmentarz. No właśnie, bo my rozmawiamy w zupełnie nietypowych warunkach, w warunkach cmentarza, ale słyszałam, że. Nie w takich miejscach podcasty powstają. Powstają. W takich miejscach jeden był z ubikacji na Ukrainie w Odessie na przykład z wanny był. W był dziwnych miejsc? Z pociągu. Samolotu nie było jeszcze. No, to trzeba nadrobić będzie. Pociąg wydaje się być idealnym miejscem tak naprawdę do robienia podcastu, czy też audycji radiowej, bo ludzi dookoła całe mnóstwo, mnóstwo widoki za oknami się zmieniają, a jeszcze co jakiś czas pojawia się pan konduktor, z którego też można ciekawe rzeczy, jeżeli oczywiście ma ochotę nam powiedzieć, wyciągnąć. Masz jakieś sposoby na ludzi, żeby ich namawiać, zapraszać do takich wyznań, czy też wolisz sam wyznawać, co ci na duszy leży? Kupuję im piwo i potem i Nie, to nie tam. może... <gadanie> no właśnie szukam kogoś, z kim można pogadać Zawsze się lepiej gada Podobno, krąży taka plotka, pogłoska, opinia Że lepiej jest jakikolwiek dialog niż dobry monolog nawet Czyli lepszy, gorszy dialog niż lepszy monolog Ale to jakoś u mnie się nie sprawdza Może dlatego, że nie mam z kim gadać za bardzo A jak już mam z kim, to ten ktoś jest taki spięty Boi się trochę mikrofonu i to zawsze trudno no ogólnie ludzie, jak widzą w swoją stronę wycelowany mikrofon, to milkną trochę. Może to się wzięło z jakichś dawniejszych czasów. Myślę, że to ZOMO, czy co? Ja wiem, UB. Też nie wolno mówić. Można, że można. UB, UB, ZOMO, ZOMO, UB. Dobrze mówię. Nie się. Jakie było pytanie? no Było pytanie właśnie takie. czy Jak, jak, jak ludzi do siebie zachęcasz do, do opowiadania, do rozmowy? Aha. Ja ich nie zachęcam za bardzo, bo... Ci, którzy nie chcą gadać, albo się wstydzą, to nie ma co ich zachęcać, bo i tak, nawet jeżeli będą chcieli pogadać, to efekt będzie żałosny, bo mm -hmm. tak będzie nudno po prostu. A jak już ktoś umie gadać, to wystarczy, że samemu gadam. I ja on wtedy mówi: O też bym coś powiedział i zaczyna nagrywać, albo można go zaprosić, żeby z nim pogadać. Z tego by wynikało, że podcasterzy to bardzo gadatliwa grupa społeczna. Tak, składa się mniej więcej z 10 osób w Polsce całej no może 20. No, podcastów nie jest wcale tak dużo. Dużo jest takich podcastów podcast widmo. Zaczyna się, ktoś chce nagrywać, ma dobre chęci, a potem się okazuje, że ma też słomiany zapał między innymi i przestaje po dwóch odcinkach albo trzech. Jak stwierdziłem na podstawie badań prywatnych, że jeżeli ktoś przebrnie do piątego odcinka, to już prawdopodobnie będzie nagrywał dalej. Więc uznaję za podcastera kogoś, kto zrobił pięć odcinków. I dopiero wtedy. A jak wcześniej się wycofa, to się wycofał. Szkoda. To ile masz odcinków na swoim koncie? A którego podcastu? Najdłuższego. To kilkaset. Przestałem mierzyć, bo mi się trochę pomyliła Rachuba w którymś momencie, bo przestawałem, zaczynałem, zmieniałem kolejność i różne takie. Ale to będzie no, z 300 wszystkich może? Masa krytyczna to będzie około 200. W sumie. A, no to więcej niż 300 nawet. Masy, masa krytyczna, tak? No, a koczowiska też będzie ze też... 150, nie? Liczę ci. A, tak, Liczę, na oko, no, bo tak, tak, no tak, Ja jestem policzalny, Marta, tylko ja robię jeden. No. Ja się gubię w tym, co robię. Ja w ogóle się nie umiem. Nie, Ja, nie jestem, ja się nie nadaję dotychczas. Jestem chaotyczny strasznie. Filip mi kiedyś mówił, no, znaczy nie tak dawno, kiedyś, czyli miesiąc temu, mówił, że byłeś w Filipie ósmy, siódmy, szósty, piąty? No, gdzieś tak załapałem się na pierwszą dziesiątkę. Pierwsza dziesiątka. Martin by chyba, Martin był, pierwszy był Borys, drugi był, pierwszy był Jacek Artymiak, podcast już nie nadaje, drugi był chyba Łukasz Witkowski, podcast Polskie Detroit, trzeci był Borys, nie, trzeci trzeci był podcast New Salvation. Pamiętasz? O, dobry no. był. Dobry. dobry był. Potem był podcast Celluloid. O, ten to już w ogóle jest Ten jest. Bardzo jest podcast o filmach. Piątym podcastem był podcast ten muzyczny, jak on się nazywał. Pamiętasz? Taki człowiek robił takie podcasty muzyczne, był DJ-em z Poznania. Nie pamiętam, ale też. E, sobie przypomnijmy e, e, Timicast. O właśnie, to był chyba piąty. Szóstym był Chyba Borys i, i siódmym był chyba Martin. Ale chyba zanim zacząłeś robić te podcasty, to był was był chyba podcast Hugo. Yy, Nie, korespondent. ja byłem. Ja Aha, pierwszy. To, to Martin tak, był właśnie ja szósty był albo pierwszy. siódmy. Yy, I potem, y, potem coś, był jakiś podcast jeden, drugi. I ja chyba byłem właśnie ósmy, dziewiąty albo dziesiąty, gdzieś tak. Czyli w pierwszą dziesiątkę się zapałem czyli to, co mówiliśmy wcześniej, czyli RSRS, czyli Radia, Rada Siedmiu Sędziwych, czyli yy, pod. Pierwsi pod, podcasterzy, którzy przetrwali 3-4 lata i do, do, do teraz nagrywają, czyli Martin, który tutaj jest po mojej prawej stronie, ja, Borys, Łukasz, Celluloid, Hugo, bo w Celluloidzie jest dwóch, czyli, czyli, czyli jest nas siedmiu. czyli Cortez, Oksza to jest dwóch z podcastu Celuloid, Martin i Hugo to jest masa krytyczna i korespondent.pl, to jest, to jest czterech, Borys piąty, Łukasz szósty i ja siódmy, czyli to jest, to jest siedmiu ludzi, którzy nagrywają od samego początku do zarania dziejów, czyli do teraz. Siedmiu wspaniałych. No, Można sędziwy. Tak. Siedmiu, Skrót się lepszy robi. Tak. No może, a może siedmiu inspirujących, bo tak podat... To... RSI, Rada Siedmiu Inspirujących. Y większym inspirantem jest Martin, bo nie wiem, czy mówi w piosenku to jest jego zasługa. No i cały Cała druga połowa roku 2008 to jest to, że podcast polski się odrodził właśnie dzięki człowiekowi z taką dość pójną grzywką i w fajnej koszulce z fajnym logo. I to jest człowiek, żeby zasług mu tutaj nie ujmować, który zreaktywował polski podcasting, wcale nie mając ochoty to robić, czyli wziął gitarę, zaczął śpiewać, ludzie go w YouTubie zobaczyli, to jest taki serwis z filmami, no i od tego się zaczęło. A nieprawda, a nieprawda, bo zaczęło się od tego, że ja zacząłem śpiewać do masy krytycznej, Aha, no bo tak. zaczęło być już nudna, ja nie lubię jak ciągle jest tak samo i chciałem dodatek wprowadzić, więc wziąłem gitarę, starą jeszcze wtedy zdezelowaną i zacząłem na popularne melodyki dorabiać głupie słowa, bardzo głupie i śmieszne czasami, jak ktoś lubi żenujące poczucie humoru, to śmieszne i grałem jako przerywnik w połowie podcastu, a potem jakoś się ludziom spodobały te głupoty. A potem stwierdziłem, że już tyle lat nagrywam, to chciałbym coś jakby z tego mieć. I wymyśliłem, że ogłoszę ściepę na gitarę. I wtedy wiele osób się złożyło i kupiłem tę gitarę, którą grałem o Podolskim i już te wszystkie nowe piosenki. Więc właśnie to się wszystko zaczęło z podcastingu. Ś tak, ściepa, ściepa dla słuchaczy bo Rada to jest coś takiego jak jego abonament, tylko że nie wszyscy płacą <śmiech> abonament, a ściepa <śmiech> jest dobrowolna i ludzie płacą. Ale to ja dobrze powiedziałam, że wszyscy podcasterzy to jedna rodzina, bo wy się wspieracie. Taka rodzina, żeby nie powiedzieć mafia. A ilu masz słuchaczy, wiesz? Kto cię słucha? Gdzie cię słuchają, może tak? A to bardzo nieregularnie, więc wiem, że też słuchają mnie w wannach na przykład. Słuchają mnie w tirach. Tirowcy. Nie moja, mieli z tirówkami. Moja bo... miłość też jedna się zaczęła. Przemek z podcastu Made in Island, ten właśnie ten Przemek zaczął mnie słuchać, bo był kierowcą ciężarówki wielkiej w Dublinie i słuchał mnie właśnie w, yy, za kierownicą samochodu Tira i potem napisał do mnie dość romantyczny i, i, i miły list, że jestem jego fajnym kolegą i, i, i dużo nas łączy, chociaż nie znamy się i właśnie w Tirze, w wannie, w, nie wiem, na mszy można gdzieś tam cicho sobie słuchać, szczególnie podcast Od, Odwyk Martina, to, nie wiem, wcześniej był reklamowany, czyli o Bogu inaczej, Czemu? Jak on trochę zanurza na, zanudza nam się, to można na jedną słuchaweczkę sobie cicho włączyć. Yy, bardzo polecamy. To jest taki podcast o Bogu. Bardzo przyjemny. O Bogu inaczej. Ludzko o Bogu. No, tak tak właśnie się gada luźno. To jest eksperyment taki, bo no. ja liczyłem na to, że będzie słuchać tego dziesięć osób, a nie kilkaset. Potem takie niektórych odcinków ponad tysiąc słuchało. No to i tak jest tak, nie aż tak bardzo no. dużo. Jak no, się porówna z radiem i telewizją, to, to są dalej niszowe wszystko podcasty ale to cały świat tak naprawdę, nie? Słucha, tak, tak. Ja rozmawiałem z panią redaktorem, na takim offline, poznałem koleżankę, pole, poznałem koleżankę, chodziłem z nią do podstawówki, pozdrawiam tutaj Asię, chodziłem z nią do podstawówki, tylko dwa lata, do, do klasy równoległej i ona teraz będąc w Australii od 20 lat, dzięki pani redaktor usłyszała mój głos w radiu, no i ona będąc w Poznaniu i ja będąc w Poznaniu obydwoje na, go, na występach gościnnych, postanowiliśmy się spotkać, nie widzieliśmy się 25 lat, chociaż pamiętamy się ze szkoły podstawowej i ktoś usłyszał mój kuszący głos w radio i ktoś postanowił napisać do mnie, Filip, czy to ty, ja napisałem, że to ja, czy dalej pałasz do mnie uczucie, ja opisałem po 25 latach, że nadal, I spotkaliśmy się w Poznaniu, nagraliśmy podcast i o to chodzi, żeby w moim wypadku, żeby kusić dziewczynę. A ponieważ Asia wraca niedługo do Australii, to jest szansa, że i tamtego bakcyla podcastowego ze sobą zaniesie. Tak, w Australii był podcast... <grym> Takie szyderczo. No. W <grym> Australii był bakcyl podcastowy. W <grym> Australii był podcast bakcyl podcastowy. Miał na imię, imię nazwisko Darek Rudzki. Nadawał sperw, ale niestety zamił Darek i już nie ma. Ale dobrze się zapowiadał podcast kangury, podcast kangury.pl zamilku, nie wiem dlaczego, ale to jest tak, jak Martin mówił tutaj, podsłuchiwałem jednym ochem, e, słonełne zapołki, podcastów i ludzie potem umierają. No dobrze, to powiedzcie, gdzie no, w Polsce to przede wszystkim Martin Lechowicz i paru innych, natomiast tak poza granicami to najsłynniejsi polscy podcasterzy, którzy działają gdzieś tam. To jest zdecydowanie Filip Dawidziński. Nie wiem, czy znacie takiego. Głos ma też dobry. A drugi po mnie zaraz. Piękny, kuszący. I tylko to, tak? Tak, bo ja nie wiem, czy jest... Coś. Ale w ankiecie, taką ankietę co rok ogłaszamy, która jest właśnie przez pewne właśnie. środowiska ignorowana, ale przez niektóre środowiska jest dobrze przyjmowana, to w tej ankiecie mieliśmy trzy kategorie. Nowy podcast roku, głos roku i podcast ogólnie, który jest najciekawszy. A ty, przepraszam na świeczkę Martinie, ale tak przyszło mi pytanie a propos Filipa, bo ostatnio zjeździłeś Kawał Świata, i tak głównie, czy przy okazji odwiedzając znanych sobie tylko i wyłącznie ze słyszenia podcasterów. No tak. Proszę rozwinąć. W San Francisco Jacek, z którym miałem przyjemność nagrywać podcasty w Dublinie, on tam się przeniósł ze swoją żoną i ze swoją firmą potem z San Francisco pojechałem do Detroit, tam spotkałem się z Łukaszem Witkowskim, najludniejszy podcast świata, czyli Polskie Detroit, ale Łukasz ma... No to nie ma... tworzy tylko taki tytuł. Yy, nie, Polskie Detroit tak się nazywa, ale taki... To jest podtytuł, To jest pod tytuł, tak, ale Łukasz ma bardzo przyjemny głos. Ale, jest... ale profesjonalny. Ale profesjonalny, profesjonalny. profesjonalny, taki nawet czasem za bardzo profesjonalny, bo podcast no, Martin drąży, dąży w stronę, żeby podcasting był taki właśnie wannowy, czasem nieprofesjonalny. a Łukasz taki ma styl i, i nie mówimy, że to złe, Łukasz no, Taki jest bardzo radiowy. No i potem spotkałem się z, z Markiem, który prowadził podcast Podnośnik z Nowego Jorku. Martin, Marek ma mniej więcej styl podobny do Martina, taki lekko, noszalansko luźny, tylko że jego w tych podcastach jest bardzo mało, bo on zazwyczaj pozwala się wypowiadać innym osobom w tym podcaście. Ale, ale bardzo pozytywne wibracje z Nowego Jorku, czyli takie... US Tour, czyli miałem przyjemność dzięki kilku sponsorom zwiedzić całe Stany, prawie od zachodniego do wschodniego wybrzeża. No i poznałem kilku podcasterów, których znałem tylko um, z głosu, nie z pyska. No właśnie, jak się na, zna człowieka z głosu, Martin nie patrz teraz na Filipa, to jak sobie go wyobrażałeś? Wyobrażasz sobie? Schowam się z tyłu. O, opisz go według tego, co, co o nim myślałeś, znając go tylko i wyłącznie na podstawie podcastu? A, nie wiedziałem, że ma broda. Ale ja w ogóle patrzę na ludzi, no bardziej słucham niż patrzę. Dla mnie człowiek się głównie z głosu składa. No, na przykład jak jeździłem gdzieś na jakieś obozy, wycieczki, to ja nie brałem aparatu, to są tylko dyktafon, bo potem jak sobie oglądam zdjęcia albo jak sobie słucham nagrań, to w nagraniach wychodzi to, że to jest ten człowiek, ten żywy taki. Całe życie człowieka wychodzi z głosu, a nie z e, obrazu, według mnie. Obrazy są statyczne i właściwie niewiele mówią o człowieku. No, tak. Czyli nie wyglądał. Czyli nie wyglądał, dalej nie wygląda. <głosy> <głosy> to jak wygląda, to jest naprawdę drugorzędne dla mnie. No, no ja nie wiem, ja tak, tak postrzegam świat. Filip, to może to łączy w takim razie podcasterów, że wy słuchacie świata, a nie oglądacie go? To nie jest Polskie Radio Euro, gdzie możemy sobie... Polskie Radio Euro, przepraszam. Gdzie możemy sobie... Polskie Radio Error, to kiedyś to tak robię. Polskie Radio Error, gdzie możemy zobaczyć, co się dzieje. To jest takie radio, gdzie na stronie internetowej jest możliwość podglądu i bardzo często patrzę, jaką koszulę, jaki układ włosów dzisiaj ma pani redaktor, bo to widać wszystko. A my, mówię, malujemy wszystko dźwiękiem, głosem. Niektórzy podcasterzy robią tak zwane wideokasty, czyli mówione podcasty ze ścieżką wizualizacyjną, czyli czasami coś mówimy, ale opowiadamy i żeby, żeby, żeby, żeby pokazać naszym słuchaczom więcej, ujawniamy swoje dane personalne oraz swoje twarze. Niektórzy są ładniejsi, niektórzy brzydzi, to zależy, ale są tak zwane właśnie wideokasty, które, które pokazują też dźwiękiem, ale i wzrokiem, jakby to się dzieje w koło więc, więc tak to My w radiu mamy takie bardzo ładne określenie, że ci, którzy pracują przed mikrofonem dysponują urodą radiową to jest chyba odpowiednie, adekwatne znaczy, że są brzydcy, tak <grystanie> tego się nie wytnie <grystanie> to się nie <grystanie> powinno być. Przypomnieliśmy o podcastach, że każdy szanujący się podcaster musi nagrać podcast z wanny. I Marcin był, Martin, Martin był prekursorem podcastów z wanny. Tak, całkowicie, można to powiedzieć w radiu, nie, nie, nie, nie, nie bójmy się tego, całkowicie nagi w wannie. Oczywiście piana, była dużo piany. To był tylko podcast, czyli dźwiękowe. Czy było, tak? To jest słychać, ona, tak, ona, słychać ale, było. Spytajmy żeby, żeby się Martina, jak to było dokładnie. Dlaczego taki pomysł? Historia zaczyna się od tego, że było pierońsko zimno w pokoju, bo mieszkałem sobie na Kazimierzu w Krakowie. Ależ klimat był piękny. Tylko, że było 5 stopni. No, może 10. Nie wiem. Zimno w było. środku, nie na zewnątrz. W środku, bo tam, tam zawsze tak zimno jest na tym Kazimierzu w kamienicy. no I wlazłem do wanny. No co będę tak się marszł? I tam sobie postanowiłem nagrać. bo W ogóle y, ja nagrywam strasznie nieregularnie, ale dobrym zwyczajem jest, żeby nagrywać co tydzień na przykład podcasty. Żeby... Tak jak tu kolega zawsze nagrywa w środy? We wtorki. We wtorki. A, jak, <laughs> jak możesz zapomnieć? Nie, bo on we wtorki się... umieszcza, a ty w środę słuchasz. Tak, tak, tak. Słucha się później zawsze, to nie jest na żywo. Więc była przyszła pora na nagranie. Ale nie miałem czasu, a było zimno. To tak jakoś mi weszło. Poza tym ja szukam zawsze wariackich pomysłów trochę, no bo nudne jest trochę życie w XXI wieku. No wszystko jest uregulowane. w radiu już, no... W radiu, w radiu, no w radiu, co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, jeszcze raz od początku, muszę to wyciąć. To... Nudne jest życie w XXI <śmiecki> wieku. Nudne jest życie w XXI wieku. I w radiu, e... co ja chcę w ogóle powiedzieć? Nie wiem, co <śmiecki> Ale dobrze powiedziałeś. W radiu odkrywamy pra prawdziwych siebie. <śmiecki> radio, <śmiecki> radio daje możliwości duże, przekazu czegoś, robienia rzeczy, które, których nie można robić na filmie, w telewizji bo tam się bawimy z wyobraźnią człowieka, więc można dużo, naprawdę dużo powymyślać, robić. Szkoda, że tak mało ludzi jest odważnych na tyle, żeby przekazać ludziom coś innego, żeby się nie bać po prostu. No, kiedyś Monty Python też zaczynał robić te swoje dziwactwa w brytyjskiej telewizji i to były podobne warunki jak w Polsce. Wszyscy tacy dosyć przywiązani do formy, zwyczajów, tradycji i nagle przychodzi grupa czterech osób i burzy wszelkie tabu i zaczyna mówić rzeczy, które nikt by się nie odważył i puścili ich jeszcze w, w takiej publicznej telewizji wtedy w BBC, no więc myślę, że ludzie chcą tego słuchać, jak ludzie coś chcą słuchać, to wcześniej czy później pierwsza osoba, która się odważy to zrobić, będzie, no, będzie znana, będzie, no, naj, ja wiem, będzie czerpać korzyści z tego, Może zawsze pierwszy czerpie korzyści takie, e, to jest taki bonus dla pioniera, no, jak ktoś pierwszy coś zaczyna, nie wiem, firma Google to jest podejście do wyszukiwarek internetowych miała takie oryginalne, żeby nic na stronie nie było, tylko jedno okienko, czyli odwrotnie niż wszyscy robili do tej pory i e, e, i teraz jest jedyną właściwie wyszukiwarką w internecie. Więc tak jak mówię, staram się robić pierwsze rzeczy, bo jak coś się uda zrobić jako pierwszy i się zrobił popularny, to potem rządzę. No, to mi w takim razie nie pozwalasz zadać kolejnego pytania, które chciałam zadać. Chciałam zapytać o wymarzony podcast, ale rozumiem, Wymarzą? że takich pomysłów, takich koncepcji się nie ujawnia, no bo po co ujawnia się publicznie. Mogę, mogę. mogę ujawniać, bo tu i tak się nikt nie odważy, żeby coś zrobić dziwnego, tym bardziej. Więc to nie ma problemu. Ale jaki to? o co chodzi z tym pytaniem? No, że jakiś masz pomysł taki zrealizowany, niespełniony jeszcze do dzisiaj na podcast. Ja przepraszam, że przeszkadzam. Dzisiaj nasze wymarzone, nasze wymarzone spotkanie jest na cmentarzu. Pierwsze spotkanie, nie, nie chcę tutaj mówić z fałszywą skromnością, ale dwóch chyba najlepszych polskich podcasterów. Nie chyba, na pewno najlepszych. Tak, nie ma bez, bez, bez doży skromności, najbardziej kreatywnych i co za tym idzie najlepszych dwóch polskich podcasterów. Pierwsze spotkanie jest na cmentarzu. Nie tak. będę nie, tutaj skromnie przemilcza, kto podwycił pomysł spotkania się właśnie w tym, a nie innym miejscu. W każdym razie szukaliśmy miejsca zacisznego, mimo że w centrum Warszawy, no i znaleźliśmy takie miejsce na ławeczce wśród drzew. I, w I Pani Zofii. Tak, dobra towarzystwo. Pan Mieczysław, Pani Zofia, Pan Paweł, Pan Antoni święty spokój. Tak w tak. każdym razie panuje na tym cmentarzu powązkowskim, na którym w tej chwili się znajdujemy. Ja za chwileczkę będę podsłuchiwała oczywiście radiowym mikrofonem tego, co się dalej będzie działo, bo podejrzewam, że każdy z panów obecnych tutaj, Martin Lachowi czy Filip Dawidziński, mają, mają przy sobie sprzęty nagrywające, tak jak każdy porządny reporter mieć powinien. No i zaraz będą coś tutaj ze sobą albo z nieżywymi organizować. Nieżywy ten, kto nie daje głosu w podcastu na tym polega nieżywość nieżywych, że nie mówią bo wyglądać to wyglądają zdjęcie je można zrobić no dobrze, ale czy w takim razie takie miejsce i obecność takich um, um, uczestników nagrania podcasterowi na coś się przyda? tak, bo to jest symboliczne nie, no oczywiście się przydaje, bo no jak mówię, chodzi o to w takich audycjach, żeby się bawić żeby odwołać się do wyobraźni Telewizja zabija w nas wyobraźnię, a to, co jest piękne w książkach i w radiu też i w audycjach, we wszystkim, co odwołuje się tylko do słów i dźwięku, to jest to, że są nie do powiedzenia, że człowiek musi sam trochę wysilić się, wyobrazić sobie, gdzie jest, poczuć jakąś taką atmosferę. Po prostu sam dźwięk sięga głębiej niż dźwięk plus obraz. No dobra, to posłuchajmy w takim razie tego komentarza, a ja przy okazji posłucham, co wy tutaj będziecie jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chciałem dodać, że spotkaliśmy się. Nasz początek z Martinem jest tam, gdzie będzie nasz koniec, czyli na cmentarzu. Czyli takie jakby kółko. Takie Coś... odwykowe klimaty. No, takie odwykowe klimaty. Polecam jeszcze raz podcast odwyk.com. Um, czyli można powiedzieć, zaczynamy tam, gdzie wszyscy skończymy. Ładne, takie filozoficzne, bardzo życiowe. Tak. Bo ja jestem starszy i bardziej więcej w szkół pokończyłem. Bardzo fajne miejsce, wiecie? Naprawdę na nagrywanie. I ta szydercza wrona. A! Ja bym teraz z daleka stoją. Siedzą na grobkach łykając. A? Dobra. Czego 490 tysięcy ma jedno. Ale kurczę, dobra. naprawdę, wiecie, to jest takie niesamowite, jak bym sobie pomyślała, że mogłabym coś takiego robić jak wy. Albo zdjęcia, ale jakoś nie mam pary. No. Także namówcie mnie, za chwilę też, mi będzie to ja mam, mi się tam cały czas na żywo nagrywa, to potem wrzucę. To to... Nie Boże, pierwszy, to było włączone, naprawdę? Nie, włączony cały czas. Ha, ha, ha, ha. Bez cięcia pójdzie, tylko mus, musimy dzień... zrobić wstęp, że dzień dobry, witamy. Z... Nie, wstęp. no potem trochę, 30, bo były dłuższe. No to jeżeli... dłuższe, to będę widział to potem. No. Mhm. Dłużyzny? By? Hmm. Ja znaczy, ty będziesz coś innego wycinał, niż ja wycinałam. No, ale to w że każdy ma ten sam materiał, a ja, potem no, nie, coś innego z tego <laughs> to Nie, ja nie nagrywałem jeszcze. Ale a powiedz mi, a który to, bo pamiętam, mówiłeś mi o jakimś rewelacyjnym głosie. To ja. Nie, deszcz to, to deszcz. tam, deszcz? To deszcz? ja rzeczywiście. lubię kiedy pada. Lubię kiedy pada. A to masz. No. A on tam jest. No. No. świetnie gadał. No. On ma krusza... dobry głos, ale ma kryzys, nie? bo wrócił do Polski i ten. Kiedyś... ma kryzys, nie? jak wraca do Polski. No i, i już nie, mm. nie nagrywa, nie? A skąd wrócił? Był w, w Anglii też. A to też. Ja tak naprawdę dopiero teraz zawołałam chęcią, żeby tego wszystkiego sobie posłuchać, bo ja mam to wszystko na płytach skopiowane i owczem przesłuchane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 i dla mi w ogóle. Dobra, to w ogóle spróbuję, może coś wytniesz. To jedziemy. Halo, halo. Jeszcze <głos> Jeszcze raz, czekaj. <głos> Muszę się wyśmiać. Testing, testing. Tylko, tylko nie publikuj nigdzie. Uwaga, dobra. <głos> Od minuty będzie równo.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 Ale kuku nie ustąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz, twoja mać. Tyle mogę zrobić dla ciebie, więcej nie mam siły, bo nie umiem zrobić tego, co Czajka mówi i dzięcioł stuku puku. Czajka woła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 smutną ma twarz Lechu Kaczyński wciąż patrzy w dal tylko o nim ciągle myślę i jednego tylko pragnę żeby zechciał choć dzielić się ode mnie Lechu Kaczyński Co Smutną ma twarz Lechu Kaczyński. Się boję ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć, że on kiedyś puści Bąka. per per per per